Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych i nie tylko. Ja nazywam się Damian Polaka dachman i ze mną jest Piotrek Gaka kulden Dzień, dobry wieczór. Witam znany z tego, Znany z tego, że ma największą brodę. Wśród podcasterów. Tak, to już jest najbójniejszą. Mieliśmy już pomiary oficjalne. Przyjechała komisja rekordów księgi Guinnessa, żeby sprawdzić. Zgadza się, mam najbójniejszą brodę, najpełniejszą, największą, Ale najbardziej tak odpryszczalną. bo ty mierzyłeś, ile już centymetrów ma ta Twoja broda? Hmm, już co? Tak, w linii prostej, to myślę, że tak już pod 20 uuu, panie, to to naprawdę... To już możesz zaczesywać na przykład z przydziałkiem. Ja już zaczesywać trochę, bo niestety czy... widzisz, moja broda ma ten problem, że jeżeli jej nie czeszę codziennie rano, to ona atakuje na tak zwanego Tajsa, czyli rośnie nie tylko w dół, ale też mocno na boki. Mhm. Więc ja muszę przycinać po bokach, ale pozwalam jej w dół rosnąć jak najmocniej. Wiesz co, ja ostatnio pozbyłem się kilku... Znaczy, pozbyłem się. Postanowiłem jednak nie trzymać pewnych gier na nie wiadomo jaką okazję i zabrałem moją kolekcję gier i wymieniłem w takim właśnie jednym sklepie, który właściwie tylko się zajmuje handlem używanymi mediami, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli gry, filmy tak, i ewentualnie jakaś elektronika. tak, Ale, ale w, tam jest jeden człowiek, który miał... To już jest potężna broda, tak? Ale ona była już tak gęsta i tak przystrzyżona, że ona wygląda jak afro. Ona miała taki idealny, okrągły um, zarys. Rozumiem, że ona nie, nie. To nie było tak, że ona trochę była taka poszarpana, nierówna i tak dalej. Mhm. To jest jak czasami widzisz. Są takie ładnie przystrzyżone żywopłoty, jakieś takie... To taka broda wymaga z... bardzo dużo pracy. żeby właśnie no to, I to nawet nie tylko pracy, że po prostu ją... Codziennie trzeba, wiesz, te końcówki... Nawet równejące. to jest więcej. Musisz już na etapie rośnięcia modelować, to w jaki sposób rośnie. Musisz przycinać mm -hmm. już... Y, to Todeusz ja właśnie jest, y, jest gością, który idzie, idzie w ten styl. Aha, aha. ale tam, wiesz, <coughs> to, wiesz, to jest o brodę jako drzewko Banzai przycina. Tak, wiesz? tak. Ja, ja jestem trochę bardziej naturalistyczny w tym względzie. Mm -hmm. Dołączył do nas Juliusz Konczarski a Jules. Łączymy się satelitarnie z biegunem północnym. E, witam Cię Juliuszu. Mhm. Mm witam, tak. Jestem już w studio, piję właśnie kawę. E, bardzo a, się cieszę. Myślałem, że to ten ten odgłos śmigłowca, który ląduje na dachu wieżowca Polsat. Ale Polsat wieżowiec jest na Cyprze, a ten z Juliusza jest... Na Antarktydzie, czyli tak, to jest Microsoft Microsoftu wieżowiec. Nie, bo to jest wieżowiec, bo to jest na Antarktydzie. Jesteś to jest, w, jest, w, w Laponii teraz. To jest, to jest, nie, nie, to jest wieżowiec telewizji Republika. Jedynej nie, nie, nieprzeciętej, nie jakiej, niepokornej, niepokornej telewizji. Otóż to. Chociaż niepokorny nie, czekaj, niepokorny tygodnik to jest ten y, w sieci sieci, tak? Mhm. tak? Czyli a no, kto tam tak, był? Czyli... No... Się nazywa? Bratia, yy, ale Dzień dobry serdecznie witam wszystkich, pozdrawiam oczywiście swoich fanów, a także tych, którzy nie są moimi fanami, ale dopiero się staną. No, Odpaliłeś właśnie tak zwane kontrolę umysłów. <laughs> Damęś kontrolę też dodatkowo właśnie. Tak. Panowie, no to co, od, od czego by tu zacząć? No, mogliśmy kilka chwil poświęcić. Wiele, wiele, jest wiele tematów, proszę panów. Po pierwsze, Secret Service, bo się mnie pytałeś. Oj tam Secret Service. No właśnie Secret Service, ja pomyślałem ja o tym, żebyśmy wprowadzili stały kącik recenzowania kolejnych numerów Secret Service. Nie czytałem najnowszego numeru, czytałem. A tylko ja czytałem numer. i powiem tak, że jedyne co mi brakuje w tym numerze, to tego dodatku Tunguska. Czyli, czyli tego swojego takiego popkulturowego, fokusowego, a nie jest, przepraszam, dodatek Tunguska. No proszę. Nie, właśnie mi, odkryłem ja, ja teraz. Krótko, ja powiem krótko, mi, mi, yy, yy, wszedłem do z ciekawości, bo tak, nie wiedziałem, kiedy do, nie wiedziałem dokładnie, kiedy się ten numer ukaże w ogóle yy, w tym, w kioskach i wszedłem, wszedłem do kiosku, wziąłem do ręki i tak jakoś taki wydał mi się dziwny. A parę dni później. Do kiosku do Empiku, a parę dni później przeczytałem informację, że yy, niestety będzie piksel. No tak, ale mi się wydaje, że to dlatego, że nie kupiłeś, że tak się stało. To jest Fatum tak zwane. <laughs> Oczywiście znaczy, no, tyle osób już rozmawiało w internetach na temat Secret Service, tego co się działo, i że tak naprawdę to byśmy po prostu się powtarzali. Powiem tak, panowie, wydaje mi się, że ja po przeczytaniu pierwszego numeru Secret Service y, miałem duże nadzieje, że to czasopismo będzie ciekawe. I w 1993 jak... roku? Nie, mówię o tym. A, to 1997. Tak, tak, tak. Pier nie, mówię pierwszy. Pierwszy po rezurekcji. Po rezurekcji, dokładnie. Ten. ten, ten, ten... Po, po przerwie. Ten, co teraz go ufundowali tam za te tysiące złotych na no Polak potrafi. Yy, I mówiąc szczerze, byłem przekonany, znaczy nie przeszkadzało mi w ogóle to, że tam są te, że on nie jest aktualny, że tam nie wiem, że tematem numeru jest zaginięcie Tana Cartera. Rzeczywiście hit o, o, o ogromnej sile rażenia, dzieło, które przeszło nie, za, nie, za, nie, przeszło za, jakby nie zapomniane przeszło wszystkich, wszystkich oczekiwań. No wiemy, no to jest po prostu, no, pobiło wszelkie rekordy GTA 5 i tak dalej. To jest w ogóle hit numeru i okładka i tak dalej. Ale z drugiej strony, jakby to mi nie przeszkadzało, bo dostęp bardzo ciekawe pismo, w sumie dobrze napisane, dobrze się czytało te artykuły. Jakby byłem pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. Jak mówię, nie przeczytałem tego ostatniego numeru, tego, tego najnowszego, tylko zobaczyłem go w Empiku, w, w przejrzałem go i wydał mi się jakiś dziwnie odchudzony, podejrzanie odchudzony w stosunku do tego, co było w, jakby wcześniej. Jakoś tak już, jakieś takie dziwne wrażenie odniosłem. Ciężko mi jest je, mówiąc szczerze, dokładnie określić. I w sumie trochę szkoda chyba, że to upadło. Że to I powiem szczerze, że ubolewam cały czas i, i, i marzyłoby mi się, żeby, y, żeby była taka gazeta papierowa, która zajmowałaby się grami komputerowymi. Nie mówię od razu, żeby to było takie zajmowanie się akademickie, bo to też jakby Polacy, czy w ogóle jak się słucha tych dyskusji, to jest taka łatwość popadania ze skrajności w skrajność. Tak? Albo z jednej strony mamy czysto rozrywkowe czasopisma i czysto takie rozrywkowe gazety skierowane na, na, na, na zarabianie kasy i tak dalej, czyli te, powiedzmy CD Action. Nie mówię, że to jest źle, tylko mówię o tym, że to jest jakby jedna strona medalu, tak, czasopismo, które daje dużo rzeczy za darmo daje jakieś gry, daje jakieś tam gifty i tak dalej, mnóstwo tego tego contentu, który jest dodatkowy a z drugiej strony ja bym, jakby ktoś mówi, no tak, ale co z drugiej strony dajmy grę, czasopismo w którym, będą, w którym będą akademickie dyskusje o grach, ja nie chcę akademickich ja bym chciał właśnie coś takiego wypośrodkowanego coś, co by z jednej strony nie było już takim magazynem skierowanym do tych powiedzmy nastolatków, którzy tak jak my nie wiem, 20 lat temu pasjonowaliśmy się grami w liceum czy, czy w podstawówce i rzeczywiście mówiąc szczerze jakby nie ma nic z tym złego, wydaje mi się ale, z, ale właśnie takie czasopismo które byłoby skierowane do, do, do tych ludzi, którzy mają po 30 lat i którzy oczywiście cały czas pasjonujemy się grami i chcemy w nie grać ale z drugiej strony my też chciał czasem przeczytać coś na nieco takim wyższym poziomie no Już osiągnij po swoje urządzenie mobilne, tudzież tablet, tudzież laptop i otwórz sobie i zacznij czytać magazyn Gamer no, ale to Gamer, masz też, dokładnie nie to znaczy Gameru, ja nie wiem że masz właśnie. bardzo fajną publicystykę, bo ostatnio był tekst w ostatnim numerze o okolicach asasyna, który mnie autentycznie rozwalił, bo wyciąganie wniosków, które tam było poruszone i ilość teorii spiskowych, które istnieją naprawdę. Tak, Gabriel jest bardzo sympatycznym, fajnym czasopismem. Ja wiem, tylko że oni nastawili się na, na robienie tego takiego interaktywnego magazynu. Że tylko czy... możesz go przez ten App Store, czy tam chyba na... Nie wiem, jak to nie, jest no, możesz na... na... Go, możesz go na, na stronie obejrzeć przez, yy, tak. może tak powiem, weba, o, yy, albo przez apkę na iPhone'a albo... Yy, tego, to, że po prostu Google każdy Google. numer był taki ciężki, wiesz, to kilkaset megabajtów. Ale nie, czysto... masz tam wariant czysto tekstowy. No to ja sobie to w takim razie zobaczę. O, tak. No to przejrzę, zaciekawiłeś mnie jest, Ale to jest bardzo ciekawe, co Piotr już w ogóle jeśli chodzi o ten magazyn, że to jest gazeta, którą, jak patrzysz na nią, ona wygląda tak profesjonalnie, wiesz, to okładka jest świetnie zrobiona i tak dalej, że aż dziw bierze, że oni sobie wybrali taki model biznesowy, ja nie wiem, czy oni w ogóle na tym zarabiają, czy to jest jakiś projekt finansowany przez Unię Europejską, jakoś nowe horyzonty. Nie, nie, nie, nie, nie nic z tym stylu. Z tego, co ja wiem, to, to jest projekt z inwestycja prywatna. No właśnie, ale mam nadzieję, że się zwraca, dlatego że no, to, jest, to jest naprawdę Potężny magazyn, jeśli chodzi o ilość czy tekstów, czy, czy tej zawartości. To To jest miesięcznik. Jakby to przejść w ogóle, to jest tam kilk kilkadziesiąt, kilk kilkaset stron. No, no tak, tak, tylko no, stron, strony, strony tabletowe nie do końca się skolują, na strony takie, jakby były na A4 wydrukowane, nie? Ale tam w poprzednim numerze chyba było 270? No, no, no. no. To to jest no, a to w ogóle przy wciążka, okazji teraz to korzystam, być żeby, być też, żeby być przezroczystym, że się tak wyrażę, to w najnowszym numerze się jakieś tam moje pismo twórstwo pojawi. Ale jeśli ja Nawet... tak, jak mówiło o Second Service, to mówił o tym, co, co, o czego by oczekiwał takiej gazety, a nie o tym, że po raz kolejny tam jakieś brudy były. No cóż, niektórzy powinni się cieszyć, że w ogóle udało się wskrzeszyć, że na chwilę. Te emocje, te, te, w ogóle ten magazyn, tak? I te emocje związane z nim, bo, bo to jest, no, to, to w cudzysłowie, wartość sama w sobie. No, dwa, no zobaczymy, co się w ogóle potoczy, tak? No, ten nowy magazyn już jest zapowiedziany na, na, na koniec stycznia. Pierwszy numer będzie za darmo dla wszystkich wspierających, więc. Yy, no, więc ja ja dostanę. Tak, <grym> więc zobaczymy co to jest. Yy, w sumie możemy w takim razie. To ja wymienię tematy, które nie musimy na przykład omawiać. No chyba, żebyście mieli jakąś taką wewnętrzną potrzebę, mm -hmm. którą chcieli tak uzewnętrznić. No nie będziemy rozmawiać o kolejnej bidadramie ze Steamem i, i, i blokowaniem i odblokowywaniem gier na Light. Myślę, że, że to chyba. No nie wiem. Nie, to już nie powiedziałbym, nie... że to jest drama, która jest tak szybko się zmieniająca, że. Tak. Może się okazać, że tak naprawdę przeprosiny były sfabrykowane Gemaniuela, i, i więc <głos》>. nie będziemy też musieli rozmawiać chyba o tym Bida dodatku do Desni. Ja go nazywam Bida dodatek, dlatego że od kosztuje 80 zł, a tak naprawdę wnosi bardzo niewiele. I jedynie osoby, które miały te wersje Season passem, czyli te limitowane albo jakieś specjalne, super wersje, no, mogą powiedzieć, że nie żałują jakoś specjalnie, ale jak ja bym miał kupić ten dodatek, to bym się chyba pochlastał. Ja w... nawet w ogóle jakoś ominąłem informację, że wychodzi, jedno co widziałem to, że tam coś blokuje część wcześniej dostępnych dla graczy z dodatków. Tak, ale Ty, ty pierwsze w ogóle chyba nie, nie postanowiłeś nie grać w Destiny, nie? Miałeś tak, to, tak, postanowiłem, postanowiłem z... taką no, no, jakieś, nie wiem, religijne jakieś powody? No, nie, bo to zła gra jest po prostu. No. Ale nie grałeś, to skąd możesz wiedzieć? Grałem w betę wystarczająco dużo, żeby zrobić sobie opinię na temat mhm. tego, jak będzie się grało w wersję pełną. Mhm no to zawsze jest dyskusyjna, wiesz. Zawsze ktoś ci może powiedzieć, że nie grałeś w wersję. No ale w beta to była jedna trzecia zawartości gry. No, ale ale to była beta. wiecie, tam ktoś powiedział z, z, z Bandzie w w momencie, że Dustin jest taką grą, której się nie da zrecenzować. Ona jest tak rozległa, jest tak wspaniała, że jej się po prostu nie da zrecenzować. No wiesz, to tak jakbyś mógł powiedzieć, czy możesz zrecenzować życie. No życie jest, no... Jak... no a nie, to nie to przepraszam, czy na PlayStation 4 nie ma, nie ma czasem takiej, bo na Xboxie jest możliwość grania jakby czasowe takie demo. Jest. Że... Znaczy nie jest czasowy po prostu Destiny materiala, który jest właściwie to. No właśnie, letą. coś, takiego, coś tak, takiego. Więc jeśli chcesz zagrać Destiny, e, a nie widziałeś tej ja ja pracy, grałem, grałem w to. Grałem. No to jeśli. No to właściwie to nic nowego czy tam nie spotka. No. Mhm. E, dalej panowie, z, z, z takich ciekawostek. E, Śniegu nie ma, to jest ciekawostka. Nie ma, nie ma śniegu, tak. No, Globalnie. Ale, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy tak, o tym tak, rozmawiać. Teraz tak. rzeczy, o których nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy eee... też rozmawiać o tym, że święta się niedługo są. Zaskoczyła nie. drogowców zaskoczył drogowców brak zaskoczenia, braku zimą. Znaczy, to zaskoczyło Śnie. drogowców tak bardzo, że nie jeżdżą mi teraz salą ulicę wszędzie. Tak, tak, tak, tak. tak, Co jeszcze jest takiego, o czym nie musimy rozmawiać? Nie wiem, Sikorski zainkasował pieniądze z kasy. Ale to się należało mu ryczałtem, więc... Aha. Nie musiał się rozliczać dokładnie z kilometrów. więc... Ale nie będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy o tym rozmawiać. E... E... Rubel w dół, nie będziemy no, o tym rozmawiać. No, to bierać. się wiąże z, gry... z gieraczkami, więc ewentualnie tak. możemy... Się A, do... właśnie. O, to... Nie czy słyszałeś, Riuszu, że Steam zablokował możliwość, i tak już wcześniej to chyba nie było tak proste, ale aktywowania gier kupionych nie w swoim regionie. To I znaczy ja nie... to nie było, to, to ja wiem o czym mówić, bo bardzo często były, były gry na Allegro można było kupić. Ja pamiętam, jak jeszcze grałem na PC i, i, tak. i powiedzmy, i zdarzało mi się właśnie kupować jakieś gry, klucze na Steam. I nigdy akurat, przyznaję się, uczciwie, nigdy nie skorzystałem z tych, z tych ofert, bo, bo zawsze mnie to przerażało, że tam w tym opisie tej aukcji było napisane, CPN że trzeba było. Tak, że trzeba było po, albo samemu zrobić ten VPN rush, jakoś tam to, to przejść przez te różne jakieś tam specjalne programiki, albo ewentualnie przesłać dane do swojego konta, do tego gościa, który to jakby sprzedawał na Allegro. Dziwa i właśnie później... firma, Zawisza się nazywa SA. I, i, po, i, po, I później wiesz, i później jakby m, cieszyć się to, tymi grami przypisanymi do konta. Więc ale to, że to uporządkowali to chyba dobrze. Bo... Znaczy nie wiesz co, bo y, ja zastanawiam się, wcześniej już było tak, że nie mogłeś na przykład gry w innym regionie. Y, jeśli rzeczywiście to była gra kupiona w takim regionie, gdzie ta różnica cen jest y, no, bardzo duża. I ja wiem, że na przykład y, właśnie już wcześniej tak jak powiedziałeś, Juliuszu, te gry, które były kupowane w Rosji, one były jakoś blokowane. Mhm. Nie wiem, o co chodzi, dokładnie nie wiem, może Piotrze, Ty mi oświecisz. Znaczy, to jest tak... Piotrze, z... Piotrze jako, jadam... jako znany klient jako znany klient tych, tak. tych radzieckich produktów... Słuchaj temu Ciebie, bo Ty, jest jak nie co kupujesz gry. Ja się dokształciłem dzisiaj, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, jakby, i zacytuję wypowiedź eksperta, jeśli pozwolicie. A więc w Rosji, ze względu na Już to, jak mówić. wysoko stoi rubel, można bardzo tanie kupować gry. W związku z tym, gracze je kupują tam i dają jako gifta. Tam jeszcze jest jakiś taki dziwny handel walutami, bo gracze, którzy tam kupują te gry, wymieniają je za klucze do skrzyń do Team Fortress 2. Nie rozumiem, co to jest, ale istnieje coś takiego. I te klucze do tej przepraszam. Nie, właśnie, do Team Fortress 2 służą jako m, waluta, bo ponieważ ich cena jest stała, to łatwo to prze, przerobić. Władnie no i dopóki nie było tego, tego reguloka. Nie właściwie. Tak, A to rynek się tworzy. No i dopóki nie było tego Region Locka, to jak dostawałeś gifta od Igora z Moskwy za klucze, to mogłeś sobie aktywować jego normalnie na swoim koncie. Oczywiście z, z innej strony bardzo dużo firm, które na Allegro sprzedają klucze, działa na tej samej zasadzie. Czyli tak. kupowało, miało Igora w Moskwie, który kupował, wymieniali te klucze i Hochi. What's new? what's new? Czyli to giftowanie zostało zablokowane? No, what's new, że tego już nie będzie. Mhm. Że nie jesteś w stanie na swoim koncie aktywować gry kupionej na innym koncie. Czyli nawet jeżeli Igor masz kolegę Igora, który mieszka w Moskwie, który na urodziny postanowił kupić Aha. sobie grę, to ty jej nie aktywujesz. Czyli podarunki z, z, z granicy, zagranicy. Tak, i to tam wytrzymała. jeszcze Azja do tego weszła i chyba Brazylia w ogóle. Czyli generalnie za wschodniej granicy. No czyli okazuje się, że no, będziemy skazani tylko na te Steamowe wyprzedaże. No i na Humble Bundle. No i Humble Bundle. Tylko, że czy jest jeszcze coś w Humble Bundle, Czego nie masz? Czy jest jakiś... czy Od, nie wiem, Humble Bundle Nie, ale 1500. już musimy rozmawiać o Humble Bundle A nie widziałem, czy widzieliście Piękny filmik, który Humble Bundle ostatnio wypuścił Na temat Taki tego, jak to... Widziałem i nie interesuje mnie No, nie widziałeś, jak bardzo pomogłeś, kupując gry za centa? Komu? Uratowałeś... Dzieciom tysiąc... tysiącom ludzi I dałeś wodę i w ogóle no bardzo duży film. Nie, no ponownie, no To jest wspaniale sprawnie. pokazał. Wierzy, łącznie, wierzy. łącznie Hubble Bandel zabrał 50 baniów chyba. I wierzycie powierzy. w te takie, w te akcje, jak firma, która żyje z wyzysku kapitalistycznego, potem opublikuje, że dzięki niej cztery szklanki wody zostały rozdystrybuowane do, nie wiem, biednych to afrykańskich dzieci. Znaczy, to, te... to mi się podoba to to to propaganda. To jest propaganda. E, nie wiem, ty... Znaczy ja nie chcę powiedzieć zielonych, bo to nie chodzi o zielonych, tylko jest taka, jest taka grupa ludzi, którzy na przykład przestrzegają Cię, żebyś na przykład nie pił kawy, bo wyprodukowanie jednej filiżanki kawy to tak naprawdę, nie wiem, 300 litrów wody. I pomyśl sobie, że jakbyś teraz nie wypił tej filiżanki kawy, tego espresso, które sobie tam sam parzysz. No dokładnie, no właśnie Piotrze, To, to co? 300, 300 litrów wody w takim kraju... Ja kiedyś oglądałem z Cejrowskim jeden z jego programów przyrodniczych i kim? pokazywał właśnie taki Wojciechem Sejrowskim. Z kim? Boso, Boso przez świat. Aha. I tam Aha. w jednym odcinku było jak jakaś taka afrykańska wioska została ukazana, która żyje przy minimalnym wykorzystaniu wody. Na przykład myją się jakimiś, jakimiś e, proszkami, jakimiś takimi no nie, drzewarami, ale, maściami. Wiesz, to jest ciekawe, ale tylko że mi się wydaje... by Tam 300 litrów wody zrobiło, panie. No stary, rewolucja, tam po prostu by się załamał rząd. Stary, musiałby ustąpić. No, tam... tam Hańba! Tym wodę, oni ci. Yy, nie, ale panowie to jest, moim zdaniem to jest, to jest, to jest słaba, słaba retoryka, która go do mnie do kompletnie nie trafia, bo tak na dobrą sprawę mówiąc szczerze, musiałbym wrzucić ten komputer składany przez Chinoli, musiałbym odrzucić no, tam tysiące różnych rzeczy. Ja bo przecież czekolada jest tworzona <laughs> takim wyzyskiem, że. W ogóle... ale wszystkie te rzeczy, rzeczy były robione w Chinach bodajże. Ja, na Tajwanie. A, no to jesteś. No, brawo. A, ci... A Tajwan jest yy, tam, yy, pod kuratelem? Brytyjską. No tak, tak, tak. A Piotrze, ty oczywiście wspierasz teraz Polska. Twój komputer to? jest Optimus Bis. Yy, tak, oczywiście. I Co piję tam? tylko ty tak, nie, swój komputer. Nie, nie kranowe, tylko y, kopię sobie studnie w tym. W tym podwórku Czyli w kopę. Robisz wyzys. Ale to wiesz, z tym z to leśne ludź, z... które mieszkają pod ziemią, nie mają wody, bo ty ją wytrzyjesz. Ale nie robisz <laughs> słuchaj. Ryzykujesz zdrowiem swoim i swojej rodziny stary, bo. Polsce, nie wiem czy wiesz, jest popularne, ja teraz uderzę w takie bardzo negatywne tony, ale nie, właśnie negatywne tony. Du, du, du, du, du, w Polsce du, jest właśnie popularna w Polsce popularna jest taka metoda o której się zresztą można było poczytać że się buduje szambo, ale nie, nie wylewa się dna w tym szambie i wiesz, no, jak, tym... sobie, jak sobie kopiesz studnie to wiesz, no to ty sobie wykopaj studnie ale twój sąsiad na przykład może niespecjalnie zainwestował w, w porządne szambo i mówiąc szczerze, jesteś na granicy nie, u nas jest, u nas jest piękna kanalizacja słuchaj, moim twoim wspaniałym ale grunt jest takim naturalnym filtrem dla tej wody skanalizacji swojej. No tak, to, to Poza tym, część, to głęboko część tej dojówki to ona idzie w ziemię, która jest użyźniona. Być może wokół tego szamba rosną jakieś Jest Najsmaczniejsze pomidory. Tak, najsmaczniejsze pomidory, tak. Aromatyczne. Bez dwóch zdań. Jak winne tak zwane. Ale to w takim razie po co ci szambo i po co ci toaleta? Nie lepiej, że tak powiem, skrócić ten proces. Bo w zimie trzeba, wiesz, wychodzić na dół, to zimno. Słuchaj, bo wy, wy to może sobie nie zdajecie sprawy, ale w Irlandii jest wielkie oburzenie, bo wprowadzają opłaty za wodę. Mhm. I ludzie są tak tutaj, wiesz, nastawieni na oszczędzanie tej wody, że ja na przykład rozmawiałem ze znajomymi w pracy i są tacy, którzy na przykład będą sobie takie zbiorniki na, na zbieranie deszczówki budować, i zastanawiam się właśnie a propos tego no bo wiadomo, że jak płacisz za wodę, to za wodę, która, którą dostajesz i też za odpływ, nie? Za, za to, co, co temu. No, ewentualnie ktoś, ktoś na przykład z oszczędności będziesz do kanistrów siusi robił i wynosił poza dom. W każdym razie jest, jest w ogóle pospolite ruszenie straszne. No wiesz, ale może... Ruch picia własnego moczu zyska na znaczeniu teraz w Irlandii. Wiesz co, jak sobie zrobisz takiego Crudeyvera, mocz plus yy, sok pomarańczowy, to wiesz, to ja, ja może nie znam zmienia nazwiska, ale słyszałem właśnie o, o propagowaniu takiej metody zdrowego odżywiania przez celebrytów, aktorów, gwiazdy. Musiałem sprawdzić, kto to dokładnie był, ale... A czy sikacie pod prysznicem? Ale już, przepraszam, Piotrze, ale ty zawsze mnie kojarzysz z takimi tekstami, no. Jak mogłeś no pomyśleć, czy ja bym o coś takiego... No, ale ja się boję, że kolejne Piotrka pytanie byłoby... A nam ile Piotr Nie, bo to jest, nie wiem czy wiecie, jest bardzo szeroko zakrojona akcja właśnie, jak to wspomniałeś, środowisk zielonych, które to propaguje, że jest to ogromna oszczędność wody w trakcie brania pysznicu, tak. Jest to bardzo proekologiczne. Jest to ważna sprawa. Znaczy, wiesz, bo generalnie chodzi o to, żeby nie spuszczać wody, tak? W to chodzi o to, żeby nie marnować wody, że skoro się myjesz, to ta woda i tak leje się w dół, więc możesz przy okazji ty też sierać w dół i wiesz... Dwa w jednym. To, to za każdym razem, jak chcesz ciku, to musisz iść wziąć... Nie się no, tr tr tr trzymać tam się fekalno... psikalny zrobił podcast. Bo, bo ale wiesz, temace, zawsze, się zawsze nie możesz, Ale zawsze możesz się wypróżniać, że tak powiem, w pracy. Znaczy... Ale to jest metoda, metoda na, koszt, na Polaka. Na koszt, na koszt pracodawcy. Papier toaletowy zawsze najbardziej miękki. Ja na przykład kiedyś znałem takiego gościa, który regularnie przed wyjściem z pracy szedł na posiedzenie do toalety. No, I potem tak nie, nie, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, a później skojarzyłem, że przecież chodzi o to, żeby oszczędzać domowe, że tak powiem, armaturę. Ale widzisz, bo tutaj się śmiejesz, bo to jest tak, jak, jak niektórzy ludzie na przykład liczą, ile czasu zaoszczędzają, na przykład używając. Touch ID, zamiast wpisywania hmm. PIN-u, to ile ty zaoszczędzasz naprawdę pieniędzy, czasu, kiedy robisz pewne czynności w godzinach pracy i za pieniądze firmy? Ale to jest złudne, bo ty wcale nie oszczędzasz no tego tak. czasu, dlatego, że to jest tak, że ty oszczędzasz ten czas, ale w gruncie rzeczy ten zyskany czas, który faktycznie zaoszczędziłeś, musisz przeznaczyć na wykonywanie innych to zależy no od tej pracy, pracę, która do pracujesz w, w jednym miejscu kiedyś. właśnie od 8 godzin, to wtedy wiesz. Znaczy no, mówisz o Amazonie? O, nie, to, to jest To myślę. jest ciekawe. też podobny. Te ja w ogóle ominęło mnie kompletnie to, bo ja nie zaglądam na żadne kwejki, nie kwejki i nagle się okazało, jak przypadkiem tam zajrzałem, że to jest jakiś maga teraz moda na opowieści z Amazonu. No, no, słuchaj, ja, słuchaj, to ja, to ja, ja tą modę dwa tygodnie temu używałem na własnej skórze, bo tutaj jeden z kolegów naszych nie będę pokazywał palcom, który mnie rzeczywiście mocno dokształcił w tym zakresie. Znaczy ja powiem tak, że ja w ogóle jestem zaskoczony jak pewne portale popularne informacyjne lubują się w atakowaniu takich przejawów kapita kapitalizmu jak na przykład polski bus czy właśnie Amazon. I mi się bardzo podobał ten kort argument właśnie w tym artykule opowiadającym jak wygląda na przykład inna strona życia pracownika Amazonu. I bo, bo no on troszeczkę właśnie no, zadawał kłam, tak ktoś ładnie mówi. E, tym wszystkim twierdzają, że to jest taki wyzysk, że to jest ciężka praca i tak dalej. To jest praca fizyczna. No niemal na taśmie, tak? ale no, e, dobrze płatna. Ktoś ją musi robić. Ktoś się musi robić. Ktoś musi te prezenty ze świętego Mikołaja e, pakować i wysyłać. Nie? Dokładnie. Tak, one się nie zrobią samych. Tak, wręci, wręci do Humble Bumble, Ja się bardzo cieszę, że nawet jeśli to jest wszystko propaganda, to jakieś tam dzieci miały szczęśliwe święta yy, za ten twój grosik, Juliuszu. Bo pamiętam, że kiedyś to... Ja to bardzo dobrze pamiętam, jak to się ucieszył, że można pięć gier kupić za jednego grosza. Tak. Centa właściwie. Ale bardzo... wiesz co, ale to, się, ale to się zmieniło odkąd to, yy, Steam... Skąd no że... więcej takich jak ja korzystał w ten sposób. Ale ja dementuję te pogłaski, ja nie kupiłem żadnej gry za jeden grosz. Oczywiście wpisywałem, ale... Za jednego ale... dolara. Nie, nie, kupi... nie, nigdy nie kupiłem Humble Bundle. Nigdy. Ja, ja się nie. przyznam, że ja zawsze, ja zawsze kupowałem, żeby mieć ten dodatkowy produkt. Ja ale to nigdy nie, było średni. tak że spisywałem, jakąś pełną cenę, ile by te gry miały normalnie. Nie, ja zawsze, po, zawsze regularnie kupowałem tam mniej więcej 2 dolary powyżej średniej. Tak, żeby tak jeszcze tak. a co tam jeszcze rzucę te Piotrek, dwa dolary? Niech mają. I, czyli ta cena plus wat. O tak, dokładnie. To by się dokładnie. nie martwili. Tak jest. E, Odczekasz, żeśmy wyszli. Przed Humble Bundle. No, Zacznijmy rozmawiać o grach, no, ale to już może w takim razie porozmawiamy o, o czymś, o czymś ja. powinniśmy porozmawiać. Dobrze, no. to robimy tak. Szybkie cięcie, klask i rozmawiamy o grach. I to już teraz na poważnie. Ja bym chciał Was prosić bardzo, żebyście zachowali powagę. Ja się widzicie, pewnie słyszycie też. Źle się troszeczkę czuję, więc Otóż nie mogę to. tak kontrolować sytuacji jak zwykle. Zastosowaliśmy dostosowali, się do tego. Juliuszu, w co ostatnio grałeś? Chyba zadał ci to pytanie. Pięć sekund na odpowiedź. Tit. <grym> ja ostatnio tit. muszę Wam powiedzieć. Że Dziękujemy, grałem. Juliuszu. <grym> Następne pytanie, Piotrze? No dobrze, Juliuszu, co ostatnio grałeś? I żeby to nie było z jej Access. Nie, to zachodziłeś strasznie. No właśnie, bardzo ograniczyłeś moje pole wyborów. Nie no, grałem, słuchajcie, grałem w, w Force Motorsport 5. Suchar. I w FIFA 15. No nie, nie wiem, czy to jest suchar. Dlaczego to jest suchar? To nie jest gra, którą kończysz Pierwsze dwa Xbox w Polsce jest od dwóch miesięcy. <laughs> Przepraszam, faktycznie zapomniałem. No nie, no, ale wiesz, no, ale, no dobra, ale, ale nie rozumiem, no, wiesz, no, jakby... To nie jest, jest... Juliuszu, nie denerwuj się. Ja, ja, ale się nie denerwuję, tylko, tylko <laughs> wiesz, tylko... Tylko, tylko musisz mi... Tak, muszę odpowiedzieć, bo, bo wiesz, no bo, no bo słuchaj, no, ale to nie jest gra do ukończenia w tydzień, to jest właśnie gra, w która, samochodowa, nie wiem, czy grać w którąkolwiek część Forcy, to myślę, część. że podobnie jest z Gran Turismo na, na, na PlayStation 4, że, że, to jest, gra. że to jest jedna z tych gier, w które, w które rzeczywiście się gra i gra, tak naprawdę. Także to, to, to, ja to nie jest gra, w którą się gra, którą ukończyłeś i w którymś momencie mówisz, no dobra, ukończyłem, zajebiście, odpalam kolejny drive club, tak? Tylko to jest gra, w którą grasz i do której wracasz i, i, i, i, i, i, i, i którą się bawisz, nie wiem, masz mnóstwo tam różnych rzeczy, także wydaje mi się, że wiesz, że jakby pytacie mnie, w co ostatnio grałem, no to grałem w to. No i oczywiście grałem w FIFA 15, która, czy ja wiem, czy jest sucharem. Myślę, że... no nie, nie, ale no nie, chyba nie jest sucharem. Jeszcze no, nawet nie no, ma, co, z 15. Ale już, bo tak, tak Mówiłeś o tym wracaniu do gier. O, jak tam twoja przygoda z Rockbendem? Czy wróciłeś jeszcze kiedyś do tej gry? Ty nie pamiętasz tego naszego odcinka, który nagrywaliśmy w 2K? Rockband? Tak, i mówiłeś, że to jest gada, do której lubisz wracać. <ścoughs> Wtedy pierwszy i ostatni raz chyba grałeś. Nie, no jak, ale przecież ja w Rock Band grałem bardzo długo, stary, no na 360. Znaczy w ogóle w te gry w serii Guitar Hero, to właśnie były takie gry, Guitar Hero czy Rock Band, to były właśnie takie gry dla mnie, do których, wiesz, ja właśnie wracałem bardzo często i nawet jak już, nie wiem, przeszedłem, wymaksowałem, to bardzo często ze względu właśnie na piosenki i na taką, nie wiem, formę, powiedzmy, aktywnego, tak to nazwijmy, słuchania muzyki, yy... No, takiego zręcznościowego, tak? tak. Znaczy, ja bardzo często, bardzo lubiłem wracać. Tak no, to wiesz to co, ja w ogóle lubiłem sobie słuchać tych piosenek i, i mieć no jakieś, coś do robienia, wiesz. Takie, to. No niektórzy sobie dłubią na drutach, robią, nie? A ja sobie lubiłem po prostu klikać w te klawisze Otóż to, dokładnie. No i właśnie ale do a propos tego, samochodówek, tego już obowywałaś mnie do tablicy, można tak powiedzieć. Mhm. Dlatego, że ja w końcu, w końcu zakupiłem Gran Turismo, Gran Turismo 6. No, ale to I... na PlayStation 3. No tak, tak. No niestety na PlayStation 4 nie ma. Więc mhm. no, graficznie nie prezentuje się tak fenomenalnie jak Forza 5, ale... Ale Forza jak... 5 chyba też wcale nie wygląda jakoś tak niesamowicie. No nie, graficznie. ale chodzi o to, że po prostu jest y, pewien poziom szczegółowości jest dużo większy na, w Forza 5, no wiadomo, że ze względu na, na generację. Y, masz tu 1080p, mhm. 60 klatek, więc Ale to chyba jest... też masz 1080p z 60 klatkami. No właśnie, to, jest, to też jest bardzo ciekawe, że y, to jest gra, która jest właściwie takim, można powiedzieć, że upgrade'em wersji y, części piątej bo to jest, mhm. w większości to jest to samo, Tak jakby wszystko zebrane do kupy, pewne rzeczy poprawione. Ale generalnie, na przykład na pierwszy rzut oka, ktoś może odnieść wrażenie, że to jest to samo. Że... Ale wiecie co, opowiem Wam fajną anegdotę. Żeby... No to dobrze, trzeba anegdotę. Zadać... Ale taką grową oczywiście, żeby, żeby zadać tutaj taki mały przytyk tutaj Piotrowi, który tak się tutaj wozi, że, że nigdy nie grał, że dzięki Bogu nigdy nie grał. Otóż słuchajcie, ja sobie odpaliłem Force Motorsport 5 nie wiem, parę dni temu wieczorem, żeby sobie tam przejechać jeden czy dwa wyścigi. Po czym wczytał mi się kolejny wyścig, no i stwierdziłem, że idę spać. I wyłączyłem Xboxa. Po czym na drugi dzień, czy, czy po dwóch dniach, już nie pamiętam, włączyłem sobie znowu wieczorem Xboxa. I okazało e... się, że wygrałeś wyścig. O, to nie. By było coś. Nie, włączyłem <śmiech> Xboxa i nie musiałem wczytywać gry, tylko od razu wskoczyłem. <śmiech> no tak, no to, Do to jest momentu, w tej funkcji, którym... która niestety nie działa na PlayStation 4, o, czy działa na PSP. Na Wicie, na ds na. Nie wiem czy na Wii U, ale też one. Ma no Ale jest, teraz zastanów się Juliuszu, ile prądu zjadła twoja konsola przez tą dobę? Ile strzał? na to jest skierowane pytanie, Już, dlatego że Juliusz ma pajączka. Są tak zni... u sąsiada. To są tak znikom... Nie, nie, to są tak. Ja mówię, że to tak. Ja mówiąc szczerze, zadałem sobie to pytanie, o którym Piotrze mówisz, yy, bo tam, bo rzeczywiście Xbox pracuje w dwóch trybach i to zużycie prądu w tym trybie, yy, yy, to, właśnie w tym, do którego, że tak powiem, ją włączyłem, jest po prostu tak znikome, że naprawdę nie robi to żadnej różnicy. No to Także... Że... Juszu, wracając do GTA, to ja może coś powiem, co, co ciebie ucieszy. Mhm. Do tej pory wyszło 15 paczy do GTA 6. Tylko, że to są, patrzę... To GTA 6, czy to Gran Turismo 6? Bo już jest GTA powiedziałem? Tak, tak powiedziałeś GTA. To, to, to, to, to się wstań, gdzie można preorderować GTA 6 już? GTA 6 Gram tu o 6. Ale wiesz, wiesz ale to, to, wyszło... nie są, to nie jest dla mnie pozytyw, że wyszło 6 patrzy. Bo ja, akurat... już, bo ja, bo ja bo nie dokończyłem już, Dobrze. bo przy, mi, bo okay. powiedziałem okay. zły tytuł, więc o, oczywiście. To, są pie... to jest 15 patrzy, które nie poprawiałem gry, tylko dodałem e, e, nowe elementy, nowe samochody, no, tam trasy, jakieś, jakieś wydarzenia, no. na przykład e, e, hołd złożony e, a to nowi sennie. Rewelacyjna sprawa, kilka takich mm -hmm. eventów, które, które robisz e, związanych z jego karierą, karierą tak? czyli tam pierwszy gokart, którym, którym jeździł, e, pierwsza tam, tam formuła, chyba Ford, tak się to nie mylę, to F F3, no po prostu takie rzeczy, to no, naprawdę mm -hmm. świetna sprawa. I to jest w tych paczek, kiedyś tam fanów motoryzacji są, wspaniałe. Tak, tylko że te paczki są cholernie duże, tak, czasami po, po giga, dwa giga, i e, jak ściągasz wszystko od razu, to gdzieś to w życiu nigdy nie zainstaluje. Ja wszystko. Myślę, myślę, że nie są tak duże jak nowy, psu, naprawiający grę patch do Assassin'a na Xbox One. No tak, ale to wynika z błędu to ściągania całej gry. U Ubisoft po prostu jest mistrzem. No tak. A jaki, o, jak, o jakim błędzie mówicie? Tym, jest, tym bo teraz, teraz wyszedł patch, który ma niby tam naprawić wszystko to, co było zepsute i ten w wersji PS4 waży tam 6,5 GB, a w wersji Xboxa 40. No tak, ale wiesz, nie wiem, czy ściągałeś, bo ja na przykład korzystam z tak, żeby tak trochę z z obalić ten mit tych, tej wagi tych plików, bo ja mówiąc szczerze, na to nigdy nie zwracam uwagi, ale na przykład ściągałem, nie wiem, chyba, mówiąc szczerze, nie pamiętam, ile Battlefield 4 zajmuje gigabajtów, ale też chyba około 40, tak? 20, ale między 20 a 40 gigabajtów. I mówiąc szczerze, to, to nie jest odczuwalne, nie wiem, po godzinie ściągania mogłem już zacząć grać, więc mówiąc mhm. szczerze, no Czy znaczy, wiesz, dobre, bo to jest kolejna funkcja, sprawę. o której już tutaj konsol. pokątnie próbuje nam przemycić nie, wyższość Xboxa. Ja się zgadzam. Nie, że nie ja musisz nie ściągać całej gry, Xboxa, żeby zacząć grać na Xboxie. Ja mam, wrażenie, ja mam wrażenie, że po prostu bardzo często. Yy, znaczy w tych dyskusjach, w których się mówi o Xboxie i o PlayStation 4, ja przynajmniej nie spotkałem się z tym, żeby ktoś właśnie mówił o takich rzeczach, o tak. tym, że rzeczywiście możesz sobie wyłączyć tą konsolę, ją sobie za jakiś czas włączyć i praktycznie wskakujesz do gry bez żadnego wczytywania, Spójrz. bez żadnego czekania. Tak? Się, możesz, że, że Generalnie to jest no rzecz, słyszę. której brakuje i na przykład bardzo często się mówi o braku tej funkcji w kontekście PS4, bo to była jedna z pierwszych funkcji, która była zapowiedziana na tę konsolę i to, że jej nie ma na PS4, to to jest wina Sony, że nie dotrzyma obietnicy, a nie wyższość one, że tam to jest. Bo po prostu one jest tak, jak powinno być. Tak właśnie... Ale ja nie mówię o tym, że to jest wyższość. O... No o ja wiem, Xboxa. to jest po prostu rzecz tak naturalna. No, ja akcentuję się... po prostu pewne rzeczy, które są, tak. nie wiem, dla posiadacza Xboxa w jakimś sensie takim fajnym feature'em, który ułatwia życie, tak? W tym, w tym miesiącu mhm. podobno się lepiej sprzedał Xbox niż niż no ja, ja mam ja wiem że oczywiście tutaj Damian nie będziesz mnie posądzał o że tak powiem o tą sympatię do Xboxa w jakimś sensie ona jest słuszna <zulacje> nie ja cię nie posądzę ponieważ nie mam zdaw w naprawdę się, że to mówisz meiner... ale ale wiesz stary, no ja mam sentyment ja mam dość emocjonalny stosunek w jakimś sensie do Xboxa bo, bo to no słuchaj no 360 ja czasy kiedy Dokładnie, no pierwszy pierwszy Dokładnie, no, także ja pamiętam stare, jak żeśmy grali w Halo Trójkę w trybie kooperacyjnym, jak żeśmy odkopali tą starą znajomość po tylu latach. No, ja wam powiem szczerze, że z okazji... No, Piotr coś jest coś za chciało... młody, no, Piotr ma dopiero 19 lat, to on specjalnie, Ja no, chciałbym wiesz, mieć 19 lat, ja, w w to ja bym wtedy czas na te wszystkie giereczki, ale to chciałem ale powiedzieć, Ale tak że... masz dużo czasu, że jak ty ciągle mówisz, że ty ciągle w coś grałeś, to ja się zastanawiam, na czym polega twoje życie, na graniu? Nie, nie, uwierz mi, ja mam dużo dużo różnych rzeczy do roboty. W każdym razie, co ja chciałem co powiedzieć. a na przykład, praw, własną firmę, to jest dosyć mocno angażujące. Ale powiedzmy. to samo ona się prowadzi, jak ty grasz na Drive Club. Ja nie mam Drive Clubu nawet, patrz. Pudło. Pudło. Ale to może tylko tak szybko. Ale czekajcie, a co chciałem to powiedzieć? GTA6. Aha, to... GTA6? Nie, to, 6 to jest no. Nie, bo a propos tego Xboxa, to zastanawiałem się z racji zbliżających się świąt, żeby przypadkiem sobie nie zrobić prezentu pod choinkę w postaci właśnie Xboxa. U one, do tego wniosku, że za rok jak najbardziej, ale teraz to nie ma sensu, z mojego punktu widzenia. Nie, bo ja tak poczekam, naprawdę, gier wie nie masz żadnej gry, którą bym chciał teraz już zagrać natychmiast. Bo te, które ewentualnie by mi interesowało, wyszły na PC, więc gdybym koniecznie chciał zagrać w Rise, to bym sobie zagrał na laptopie, czy tam. Co tam jeszcze przyszło? Sunset Overdrive. O, Sunset Overdrive wyjdzie pewnie za jakieś pół roku. A oprócz tego, no ja po prostu nie gram w samochodówki, więc dla mnie Forza Horizon ani Forza Motorsport nie jest żadnym argumentem. Bruźnierca, no już weź, no zrób coś. No nie, no słuchaj, no każdy przecież, no, no ale to jest poniekąd to, o czym, o czym ja zawsze mówię, tak, no o wyborze jakiejkolwiek konsoli, czy Xboxa, czy PlayStation, czy Wii, decyduje jakby... To czy tam są gry, które mnie będą interesować, no. no jeśli Piotr stwierdzi, że, że to tam nie ma więcej, gier, którego jakby gdyż... interesują, no to, no, złe, no to racjonalna decyzja. Teraz no. Miał kupować Głupia, ale racjonalna. Pierwszą konsolę. Czyli gdybym nie miał żadnego tego gena, tylko miał się na jakimś decydować, to pewnie bym się zdecydował na one w danym momencie. No, mówię no, ci, tak, że no, pasa, tak, teraz ja jakby karty są po stronie one. Microsoft. Tak, tak, absolutnie. I teraz Microsoft. Sony musi trochę się. Tylko problem polega na tym, że Sony się. Znaczy, pas 4 się sprzedają w tak potwornie większej ilości od one, że nie do końca może Sony znaleźć motywację do tego, żeby poprawić kilka swoich wpadek. Sony, tak Sony ma wpadek, wpadką. Jak nie z konsolą, jak nie z PlayStation Network, to z Sony Pictures Network i tak dalej. Więc oni mają po prostu ja, dużo... Ja tylko, ja tylko wejdę Ci na mnie w słowo, bo a propos też w ogóle tego właśnie ten, tego, tego PlayStation Network, tego o czym tu mówisz, to chyba Ty się skarżyłeś mi ostatnio na tym, że ściągałeś jakąś poprawkę, która, nie wiem, powinna się ściągnąć w Dream -a. A ściągała się po prostu jak krew z nosa. Tak, dosłownie 5 minut temu wspomniałem o poprawce do GT6, i teraz możemy zrobić taki wspaniały no powrót do, do Gran Turismo 6. W tym momencie wyszło 15 poprawek, I to są poprawki yy, z treścią, tak? Nie poprawiające frame rate, czy tam jakieś dodające rzeczy, więc one są po prostu duże. I niestety system ich instalowania jest idiotyczny, dlatego że do poprawki numer 7 wszystko jest instalowane na zasadzie, jakby z dashboardu konsoli czyli ściągać się wszystko w tym interfejsie tak? i od razu instaluje. Ale niestety, po tej mhm. poprawce chyba siódmej, jest tak, że nawet jak Ci się to zainstaluje, to po prostu gra odpala Ci najpierw swój taki wewnętrzny update i to może trwać, nie wiem, pięć godzin i w końcu się zawiesić i musisz wszystko robić od początku. Ja dopiero później sobie znalazłem jakieś, jaką, jakąś podpowiedź czy jakieś sugestie, żeby zamiast tego robić wszystko naraz, to instalować do pewnego momentu, a później za każdym razem najpierw zainstalować jeden, przerwać sięganie reszty. Wejść do gry. Niech to się zainstaluje w ten sposób, i tak dalej i tak dalej. Dopiero wtedy udało mi się no, wszystko wrzucić i poukładać. A trochę się wkurzyłem, dlatego że gra jest fenomenalna. To jest no, w, w tym momencie najlepsza część GT, nie. Ale mhm. to, to grasz na PS No tak, na PS 3 No obraz jest. Jeszcze masz ją gra, podłączoną? Oczywiście, ja cały czas grałem, przecież wow. mam tego rozgrzebanego Assassin's Creed'a y, trujeczkę, którą po prostu y, przerwałem, bo mnie wciągnęły inne gry, ale dzisiaj cały dzień od rana grałem w GT6. Po prostu y, no, rewelacyjna gra, wciąga. Y, ja wcześniej miałem problemy z piątką, bo nie zagłębiałem się w, y, tak w tuning, w kupowanie części i tak dalej, bardziej chciałem się tylko ścigać, kupować nowe samochody, więc y, mniej też robiłem tych takich eventów specjalnych. No tym razem zupełnie inaczej, tak? No bawię się nie tylko w te wyścigi, które są w tej kategorii y, prawa jazdy, które masz, nie? Bo to, to jest dzielone jakby na, na, na, na nowicjusz, później kategoria B, A i tak dalej, i tak dalej. Ale jest mnóstwo fajnych dodatkowych rzeczy. I na przykład to, co mi zajęło na przykład godzinę czasu teraz, to był jeden wyścig czasowy, y, jakiś taki hi historyczna y, y, Historyczny wyścig, czy tam historyczne okrążenie, czy czas, jaki osiągnął Ayrton Senna w 1984 chyba, czy piątym roku na jakimś torze, nie pamiętam dokładnie daty, mogę się pomylić. I generalnie przez godzinę próbowałem zbliżyć się do tego czasu, bo to jest tak, że masz te progi, tak? Jakbyś pobił ten czas, no to byś tam złoto zyskał, no ja próbowałem chociaż, nie wiem, to srebro, czy, czy w ogóle zmieścić się w jakimś takim czasie, który to... Więc jest mnóstwo takiej zabawy, jest rewelacyjna gra, do no, po prostu samochodów jest mnóstwo. No i teraz jak sobie odpaliłem porównanie na, na YouTube, jak wygląda GT6 i na przykład Forza 5, no to oczywiście wygląda lepiej, ale jak na generację poprzednią, to tak wygląda rewelacyjnie. Tam z kolejną, tam z kolejną poprawką wprowadzili też możliwość grania w 3D. Więc jak ktoś po prostu ma telewizor 3D, to sobie może grać. Więc właściwie gra na starej konsoli ma, jest, jest bardziej rozbudowana niż, niż jakakolwiek inna gra na PlayStation 4 w tym momencie. Bo jeszcze, no? ty, jeszcze nie ma samochodówki innej, oprócz Drive Cluba tak naprawdę i tam nie wiem, Need for Speed Rivals. Czy takiej pseudo-symulacyjnej to nie ma żadnych, chyba, nie? No nie widziałem The Crew, więc się nie wypowiadam, ale The Crew to jest takie MMO Arcade czy coś takiego, więc to ciężko powiedzieć, no. no po prostu w tym momencie, jak ktoś, ktoś lubi samochody, no to w tym momencie nie ma innego wyboru, tylko one. Bo ma piątkę force i ma Horizon 2. -kę. I to jakby... Yy, no, w, no, ale masz tak. też... No tak, tak, no i oczywiście Need for Speed i tam jeszcze ta No, ale to The są Crew, te gry, tak? które są... A Need for Speed jest dostępny, ja mówię o ekskluzywach, to tych grach, które... Mhm. Bo, bo na przykład nie widziałem The Crew, nie wiem, Piotrze, ty grałeś The Crew? Nie, słyszałem dużo dobrego, że to... jest zaskakująco fajne. Tak, ale Dekrut to jest bardziej gra, taki otwarty świat, taki raczej MMO w samochodzie, jeździ, ściga się z innymi ludźmi. Ja nie wiem dokładnie, jak, jak, jak to się sprawdza na dłuższą metę, tak? Ale jak mówisz, że są pozytywne komentarze, to znaczy, że w działają, nic się nie sypie, więc to jest Pols... jako, jako MMO czy... bo ty, to masz po prostu mapę Ameryki coś ja, ja, nie wiem ale gdzie... oczywiście z, z, skondensowane są te odległości. tak tak no, ale, podobno, w... ale podobno jest całkiem całkiem zaskakująco pozytywnie tak ale możesz sobie zrobić na przykład ride e... wschód nie? zachód nie i, bo, bo, bo i horizon... do Los Angeles i... bo, bo no właśnie bo to mi się wiesz ja zawsze marzyłem żeby przejechać sobie trasę w, tak jak w znikającym punkcie tak no to w drugim no tak możesz, możesz. To. Tylko że ja nie chcę się wypowiedzieć, gdy króbo nie grałem, ale generalnie właśnie o to chodzi, że Ale się wypowiem. Nie, ja się wypowiem o y, Drive Clubie, że Drive Club w końcu dostał tą łatkę. A grałeś w Drive Club? Która już tak naprawdę była dawno gotowa? tylko nie wiem, dlaczego nie, nie wypuścili jej, czy może brakowało optymalizacji, bo Piotrek widział tę grę w tej wersji. Tak, na tym ja pokazie. widziałem na tym pokazie tam we wrześniu. Jak ja z, z, zobaczyłem, jak te efekty pogodowe wyglądają. no to one zabijają. Autentycznie tak. tutaj tam na grupie ludzie wrzucają filmiki i, i obrazki. Naprawdę ta gra no wygląda po kosmiczna. Jak, ja po prostu jestem pod wrażeniem, jak te krople się rozchodzą. Miesz, ta fizyka tej cieczy na, na przedniej szybie. No po prostu rewelacyjnie to wygląda, bo, bo to reaguje po na, na, na, na, na ciążenie, na... na, na ruch samochodu i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład w GT6 też jest deszcz, te są warunki pogodowe, no ale no widać, że to jest jednak różnica generacji, nie? że nie masz takich tych, tych kropli tak, tak pięknie wykonanych, tak pięknie zrobionych. A pamiętasz naszą ulubioną, pamiętasz naszą ulubioną grę z czasów Xboksa? 160 PGR? No, no proszę, no właśnie Gotham dlatego, dlatego jestem coraz bliżej Zakupu Drive Club, mimo że jeszcze ta gra pozostawia wiele do życzenia i moim zdaniem nie sięga do pięt PGR, PGR 4, mimo że na pewno graficznie no, to jest nowa generacja, więc pod tym względem mało co może się równać. No, to jest coś, czego mi brakuje, po prostu co bym bardzo chętnie chciał zobaczyć na tej nowej generacji. O mhm. czym znaczy, ja pamiętam, że. Jak, jak, no tak, no bo w tym PGR-ze pamiętam, że rzeczywiście ta, ta grafika tam była niesamowita. Mm -hmm, tak mm -hmm. naprawdę. I te modele samochodów, wiesz, też, też mówię, efekty pogodowe. pogodowe I też tak. pamiętam, że się spły spływały kropelki wiesz wody. Oczywiście one pewnie nie mają startu do tego, co jest dzisiaj jakby na, na PlayStation 4, ale chodzi o to, że pamiętam, że one też rzeczywiście były no takie... widok z kabiny i tak dalej, to było wszystko. Tak, tak. I, to było, i ten widok z kabiny był rzeczywiście niesamowicie zrobiony tak. w tym tym. Także, no... No tylko że ci ludzie właśnie. Y, chociaż y, z, większość z, z tych osób, które pracowały przy, PGR, y, przy y, serii PGR, to teraz y, r, tworzy ten Forza Horizon, nie? Więc... Tylko że Forza Horizon y, tam jeździsz po wyimaginowanym świecie, o ile ja się nie mylę? No nie wiem. To jest tak... sztuczny, nie, to nie... Nie, nie, to przynajmniej Forza Horizon pierwsza to była jakieś tam y... Jakiś tam część Ameryki, ja nie pamiętam dokładnie. Tylko, że to są takie, że to nie odnosisz, bo to nie jest, wiesz, to jest festiwal, który jest, nie wiem, na jakiejś takiej pustyni. I tam o, masz jakieś to, miasteczko, no tak, masz jakieś tam... coś, możesz to jakoś odnieść, ale A to ten w żadnym... festiwal na pustyni, czy to nie jest żynka z tego, z, z tych wyścigów takich arkadowych z PlayStation 3? Nie z filmu. A, Motorstorm. No nie, Motorstorm... Motorstorm... Motorstorm nie miał... No to też jest festiwal, zabawa fajerwerki, no ale to fajerwerki, tylko że Motorstorm nie miał takiej otwartej... No tak, nie miał otwartego świata, to prawda, tak, ale... ale... Tutaj może sobie jeździć, jak ale generalnie chcę, i na tych festiwali to, co powymyślali, to jest, to, to, to jest wzięte chyba z Motorstorm. Ale to już było i w, y w dercie chyba dwójce, czy w trójce to też o, się pojawią. więc jakby No tak, ta ale to były gry po to... Motorstormie. Słucham? To były gry po Motorstormie. No wiesz co, no jakbyś się, tyinding, się, respecto, chciał zagłębić, no nie kto był prekursorem no, MotorStorm e był, tytułem. Motor Storm był tytułem startowym na Playstation 3 no wiem, ale było... czy, od czy co, twierdzisz na przykład na Playstation 2 nie było takich gier no nie? z festiwalem nie, wydaje mi się, że nie no to by w takim razie pytanie do naszych słuchaczy czy były gry MotorStorm podobne gdzie był znaczy, gdzie, Nie, to nie, jest, to nie jest kwestia Motor Storm podobne, bo to mogą być chodzi Deport o festiwa, Horizon, tak? Ale chodzi mi, chodzi mi o to, że nagle wymyślił Motor Storm na PlayStation 3. To była gra w której tym centralną osią popularną było to, że jest jakiś festiwal i wszyscy jadą na ten festiwal i, i tam jest muzyka i, i są te zawody samochodowe. więc tego nie pamiętam, ale tam faktycznie no, było jakieś ja Właśnie Nie wiem, no bo na, naprawdę, na pewno Storm się, był był... się wydawało, ja, że tam ja było nie te, 4, a, tam po prostu były wyścigi po pustyni. Z ale widzisz, chodzi o to, że na przykład była taka część... Jedna gra wyścigowa z festiwalem, który mi się kojarzy, z muzyką i z całą resztą, to była pierwsza Forza Horizon. No nie, nie, nie, nie. Need for no, Speed, speed Need for Speed, Pro Street. Nie pamiętacie tej gry? Nie. Need for Speed. To jest właśnie festiwalowa, festiwalowa e, nie, ścigałka. Nie, nie, poczekaj. Tak, ja no pamiętam, tak. pamiętam Need for Speed, Pro Street, dokładnie. I pamiętam, pamiętam te, te, ten, tylko czy... Ale czy... No Ręk, już sprawdzam, Wikipedia w ruch idzie i kliniczny klikania Tak. 2006 rok MotorStorm 2007 Pro Street. A, no i dziękuję. Czyli w, w, dalej, szykamy dalej, dalej, dalej. festiwal. E, festival, e, festival, e, no nie, no w każdym razie festival to nie chodzi o zadanie game. dla naszych e, Nie, festiwal <suszy> Racing Game. Ale widzisz, no ja bym musiał też się z nami, czy na przykład Bernaut nie miał takiej otoczki. Bernard? Który? Bernard. Bernard. Bernard się? Tak. Czy on miał wiesz, jakąś? Burnout, się. odkryje się? Ale dobra, bo y, y, trochę czasu straciliśmy. Nie, w Bernaucie, no, no. ale. A, bo ale to wiesz, co, ja, ja Bernauta serię poznałem tak naprawdę tylko y, Paradise. Natomiast w te wcześniejsze wersje nie grałem i ciężko mi jest powiedzieć, czy tam był festiwal. No ale tam była też taka otoczka, wiesz, tej, tej zabawki, zabawy, tych fajerwerków, tego, no nie, nie, nie bo, bo szukałeś to się to w na poważnie. w tym. dobrze, to co, to jeszcze w takim razie, co jeszcze graliśmy? Jeszcze jak się pytacie mnie w takim razie, co ostatnio grałem? No to co grałeś, Juliuszu, tak. <laughs> to ja tylko powiem, że ostatnio grałem dużo w gry planszowe. O, dobrze. chwali się. Zakiś... o tym porozmawiamy, zrobimy końci gier planszowych. ja tylko powiem, że dodatkowo z gier y... nie planszówkowych <laughs> czyli ten konsolowych, PCow, to grałem w Far Crya 4. Jestem dopiero na początku. Próbowałem trochę grać, znaczy, próbowałem odpalić kopa, nie udało mi się. Super grafa e... jest? Słam? Super grafa jest? No grafa jest super, jest piękna, jest. jest podobna rzeczywiście do tego z Far Cry 3, ale mamy inne zupełnie inne miejsce, więc horyzont, czy tam krajobraz w tle, no to to są te Himalaje, więc przepięknie to wygląda. Ja zerkałem, na, jak to wygląda na super PC, mm -hmm. y, taki high-endowym, jak to wygląda, i rzeczywiście to jest żyleta, jest obraz żyleta, chociaż, y, oczywiście wszedłem też na naszą ulubioną stronę, Juliusz. Jak to, jaka to jest strona? Digital Foundry. Oczywiście, żeby zobaczyć, jak to wygląda na konsolach, i, i tam też jest y, podobno jeden efekt, którego nie ma na PC-cie i to w ogóle A -a. też super jest jakość. To jest w ogóle możliwe? Efekt, no którego nie ma na PC-cie? Tak, bo jest to jest możliwe, bo to jest ciekawi. nowa generacja. To jest, pierwsza nowa generacja, to, to w ogóle ty nie to Ale to jest no. pewnie tylko na Xboxie One. One, przepraszam. Nie. To jest tylko i wyłącznie na Xboxie. Tylko 4. na Xboxie, dlatego że po prostu na Xboxie masz pół ekranu, tylko że masz <śmiech> skalowane do tego, do pewnej szerokości. Nie pół ekranu, tylko jak tam wiesz, jak naciskasz ten guide button, to on się zmniejsza. Nie, to ekran się zmniejsza i staje się takim kafelkiem, jakby w środku. No tak, masz taki znak. Z... Tak należy grać. Tak należy wymaczyć in Picture, Snapchat, żeby. Snap, to specjalnie. Żebyś, żebyś, żebyś na przykład grać i oglądać telewizję. Nie, ale to ty mówisz jeszcze o czymś innym. Ty mówisz o tej, o, a ja mówię o tym, że jak naciśniesz gate button, jak jest, grasz na Xboxie, to ci się to okienko minimalizuje, wchodzi ci w te kafelki menu i jakby teraz sobie przerzucasz po całym menu Xboxowym, tak? Tak jakbyś, tak jakbyś, poczekaj, do czego to przyrównasz? tak jakbyś na PlayStation czy wrócił do tego dashboardu, a równocześnie grę miał cały czas zmin, zminimalizowaną w jakimś okienku. Cóż jak w Windowsie. No, coś, tam, coś takiego, coś takiego. Ale, on, ale to, tylko, że to zajmuje ci powiedzmy jedną trzecią ekranu, nie? A reszta to są kafelki, tak jakbyś widział te A kafelki Nie, nie, nie, nie, czy nie, nie, nie, no kontrolę wtedy tych prze, przerzucasz sterowanie na nie, no. po nie, kafelkach, tak? nie, nie, sobie na, nie, wiem, nie, wiadomości, nie, wysyłać, nie, wiem, wejść na marketplace i zobaczyć szybko, co tam się na marketplace, tak? I tak. wszystko robić, tam się na Xboxie, w, tylko w tak? Możesz wszystko robić, dwa razy na Xboxie, wracasz z powrotem nie, nie, no stary. Aha, dobrze. Takie, takie rzeczy to tylko wiesz. Nie, tylko na Microsoft tu konsoli. To ja tylko dokończę Far Cry 4 moją opowieść krótką, dlatego że w tym momencie mi się wydaje, że już każdy widział e, tę grę. Uh -huh. Czy na filmach, czy w jakichś tak, recenzjach. Widziałem. E, w, no, w ja tak, ja, widziałem. Najczęściej używanym opisem Far Cry o 4 jest, że to jest mod do Far Cry 3. A ja się nie zgodzę, że to jest Far Cry 3, 3 mod i tak dalej. Bo oczywiście gra jest w tej samej koncepcji. Słucham? Far Cry 4 jest modem do Far Cry 3. Mm -hmm. no ale tak to, naprawdę oni on on wprowadzili mnóstwo nowych rzeczy, tam są takie małe niuanse, które są pozmienione, więc wie, jakby sama, sama rozgrywka jest identyczna, ale ten cały ten backbone y, y, y, tam zmieni dużo rzeczy. Y, polowanie jak zwykle jest to, stanowi o, o takim. Ja bym I powiedział to słoni że to już taki... zabiłeś. Ja słoni właśnie nie zabijam, ja słoni ujeżdżam. Czy trzeba zabijać słonie? Nie, nie musisz. Słonie są bardzo pożyteczne. Na nie, ogóle, ale czy tam że, trzeba coś, że na słonie robić, wejść, coś w tym stylu? Wiesz, na słonie możesz wejść i, i y, to jest pojazd, który jednocześnie może taranować przeciwników, y, z, zadeptywać ich i tak dalej, więc słonie są jak najbardziej pożyteczne, I możesz tam oczywiście poszczyć słonia i, i ten słoń y, y, będzie się zachowywać właśnie jak w składzie porcelany, będzie wszystko rozwalał. Y, no Masz mnóstwo takich zwierząt, których zacz, zacz, zacz, zaczepiać raczej nie chcesz. Jakieś nosorożce i tak dalej, ale... Leniwce ogóle, na przykład, są leniwce. Ale wiesz co, bo ja, ja, ja pamiętam, że to było dosyć brutalne w, w, części, w części trzeciej, ale po prostu... Ja, ja, wy, wy to śledzicie pewnie, chłopcy, o, o, o, tam komunikaty obrońców praw zwierząt, ale Ubisoft ma jakieś uwielbienie do po prostu zażynania tych biednych zwierząt. Piotrze, bo ty grałeś w Freedom Cry, nie? Tak, Polowałeś tak, tak. Na, na, yy, na orki? Znaczy tak, polowałem, bo to tam musiałeś sobie... W Freedom kraju akurat chyba nie, ja to robiłem w podstawce czartej części i tam to polowanie na te zwierzęta było mega brutalne. Ale to jest... Tak, jakby, wyciągałeś to jest tego takie w... nie? Tam nie ma nic, wiesz, tam nie jest nic zostawione w wyobraźni, czy, czy tam jakiejś umowności, że rzucasz dzidem i tam reszta się sama dzieje, nie? Czy tam harpudem strzelasz. Tylko nie, musisz trafić tą biedną rybę Ileś tam razem, aż zjedziesz tą energię i za, i za tam entym razem ona jeszcze po prostu nabija, przybija i ją możesz wtedy wyciągnąć. No bo to tak jakby była walka, wiesz, z potworami, tylko tyle, że te potwory zostają zastąpione zwierzętami. No tak, tak, tylko że one nie stanowi jakiegoś większego wyzwania, bo. bo chodzi, no bo co, bo, bo ryba czysta. idzie do przodu cały czas. Nie, ta orka, ona czasami, wiesz, podpływa gdzieś rzuca się ja na Nie no, siebie. tam te, te naj, najbardziej agresywne zwierzęta, to nie tak łatwo złapać. No, ale ja nie miałem jakichś większych problemów, bo wiem, nie no, dużo Piotrze, polowałem. tutaj widzę, że się za bardzo odkrywasz. że Ci że, że, tam, że tam jednak chyba żeś maltretował te zwierzęta na tym ekranie. Nie, bo nie pamiętam, tam chyba było trzeba dla odblokowania jakiejś części statku zabić odpowiednią ilość tych tam sobie skóry, które trzeba zabrać. Ale to czy mówicie o, o O, o, o, o Assassin's Creed Black, Crye, Black Flag. Co to jest ten... No, dobra. Tak. Nie, no ja, ja grałem tylko w tą wersję uh, Freedom Cry i, i tam... Uh, nie wiem, być może ograniczyli się do tego, że jest, jesteś mniej brutalny, bo jednak jesteś wysłannikiem dobra, ratujesz niewolników na różne sposoby i to polowanie zostało tylko tak zostawiane na czepkę, ale, ale no po prostu jubiców uwielbia tych, które mają ten element polowania i, i zabijanie zwierząt i w sumie to mi tak nie przeszkadza ale to jest jakiś taki kontrast nie przyzwyczaliśmy się do, do, do zabijania ludzi do patroszenia ich do wybijania im tak ale czy to nie było w Red, Red Redemption też tam polowanie odgrywało ważną rolę tak naprawdę no tak tylko że to polowanie ja wiem no też się o, o, o, skalpowało te zwierzęta tak mhm. zrywało tam, Może tylko ob, kamera, że tak powiem, tego nie pokazywała, tylko słuchać było te odgłosy, nie? No tak, no tutaj jest też tak zrobione, że w momencie jak zabijesz to zwierzę, to, to ujęcie jest takie, że jakby wychodzi no, takie rżnięcie tego, tego noża pod skórą, tak, zrywanie skóry, jakby poza kadrem. No to tak Więc samo jakby, było w Red Dead Redemption. Ale to mięso, które wyciągasz, wiesz, to taki kawał polędwicy, nie? To już nie jest. I ono cieka krwią. Bo no to ale to jest tylko polędwicą. No wiesz, no, no słuchaj, no, jak chodziłeś do Mięsnego kiedyś z mamą, no to chyba... No tak, no. Dlatego to jest już mniej mniej brutalne, już mniej, mniej boli. Nie, ale gra jest genialnym po prostu sandboxem. No to już też każdy, kto chyba opowiadał się o tej grze, wspominał, że... Mówisz właściwie... o Far, Far Cryu. Tak, o Far Cryu 4, że w momencie, kiedy zaczynasz o, mieć tą swobodę, bo do pewnego momentu gra wymusza na tobie, żebyś, na, na tobie, żebyś jednak po kolei pewne rzeczy robił, Albo nie będziesz miał dostępu, bo, bo inaczej nie będziesz miał dostępu do koopa, bo inaczej nie będziesz mógł robić, na przykład, nie wiem, craftować, bo nie będziesz mógł tego tego, więc przynajmniej przez, nie wiem, pierwszą godzinę czy tam dwie robisz te różne rzeczy, które, które musisz, bo to jest taki rodzaj samouczki. Prowadzenie. Tak. A później już tym swoim AJ-em możesz robić co chcesz, gra wprowadza tam taki mini helikopterek, więc jest, jest zabawa, tak że możesz sobie polatać na tą krainą, więc popatrzysz sobie z góry. Jest oczywiście lotnia tylko że ta lotnia chyba troszeczkę gorzej działa niż na przykład w dwójce albo trójce mam takie wrażenie, znaczy najbardziej mi się lotnia podobała w dwójce, bo tam jednak ta gra była taka dzika, tam nie było tej magii, ty byłeś jednak jednak gościem który oczywiście jest takim Rambo ale no nie masz po prostu zabawek kosmicznych, jakieś nie wiadomo rzeczy, to byłeś bardziej zdany na, na siebie, na swoje umiejętności niż, niż na jakieś takie dodatkowe moce, które tutaj y, zyskujesz przez jakieś rozbudowane drzewka umiejętności, przez jakieś skill pointy, które wydajesz i tak dalej. Ale gra jest fajna, bo to, co mi się najbardziej podobało, to jest na przykład zdobywanie fortecy. I to nie tych takich outpoint, y ja by to powiedzieć, takich punktów bazowych, które są, bo one są banalne. To jest, wchodzisz tam, czy tam się pojawi alarm, czy nie, to musisz, musisz po prostu wybić gości. I tam oczywiście pojawia się jakiś element e, utrudnienia, bo, bo pojawiają się jacyś, jakieś dzikusy, jacyś e, łowcy, którzy znikają ci z pola widzenia i nagle pojawiają się z tymi plecami. Ale generalnie to jest e, coś, co, co, co, co jest bardzo proste. A te fortece to jednak są rozbudowane e, miejsca, które zdobyć jest bardzo ciężko samemu i one są przygotowane na przykład do, do, do, do koła współpracy, więc Far 4 jest naprawdę świetną, rewelacyjną grą, którą mógłbym polecić. No, panowie, czas czas nas nagli, więc Piotr, masz jakąś grę, którą chciałbyś opisać, zanim przejdziemy do kącika, Uff, o której Co? Ja tak już mówię, że mam tak dużo czasu, że ostatnio w nic nie grałem, tak, tak naprawdę. Oj, tak. na pewno w coś grałeś, Piotrze. Ale ten do następnego odcinka, z tego <śmiech> tak, tak, tak. ja Ale myślę, że tego Far Cry też omówimy w następnym odcinku. Ja tak, znajdę no ja Far Cry pod to... choinką, z tego co wiem, to, to ten. O, o no, świetnie. Wow. Far Cry 3, to jeszcze tak dodam, to była gra, jedna z moich gier poprzedniego roku, więc to jest Ciekawe. Far Cry 4, no, wala, nawet jeśli wala, to, jest dla niektórych kalko, 2000... to i tak jest jakoś świetny gry. W którym roku ona była? 2012? Jak, Far Cry 3? No, czas szybko leci do mnie. No. Far Cry 3 Fantasma, Gierie, roku? Zaraz zobaczymy. <gry> 29 listopad 2012 roku. No to. No to, no to listopad, no to, to w zasadzie 2013. ale ja pamiętam, bo sam na nią głosowałem, byłem. Tak, tak, tak, tak. tak. No czyli dwa lata minęły. no 2013 Tak, ten był, ale to ale ten ten listopad, no. No, ale my nie jesteśmy jak jakieś tam sprzedajne amerykańskie Widzi Game Awards. Widzimy się Myślam, że, że wiesz, w listopadzie są nagrody za rok dla gry, które wyszły później już się nie zaapują do nich, tylko pra prawidłnie tak. na końcu. Daj Oscary robimy, w, w marcu zrobimy posadę. No, tak jest. No, tak powinno być. Juliuszu, w takim razie Pietrze, na pewno wrócimy do tych wszystkich gier, które ostatnio grałeś? Chcesz o brach pracowych usłyszeć? I, I, I, to... Juliuszu, dwie minutki o tym, w co ostatnio grałeś, jeśli chodzi o planszówki. Co byś mógł Dobrze, polecić? Ja, ja, tylko, ja, ja, tylko, ja tylko powiem w takim razie, gwoli woli wyjaśnia, bo kiedyś z Piotrem na ten temat rozmawiałem i Piotr tak ubolewał nad tym, że on ma trudności z zebraniem ekipy. Ja mam podobne... Słucham? zebraniem myśli chciałem powiedzieć. Nie, zebraniem ekipy właśnie do grania w gry planszowej. To jest, rzeczywiście to jest przygnębiające że to są takie gry, w których wiesz jestem, jednak trzeba gdzieś tam zebrać tę ekipę. Więc ja oczywiście też rzad, z rzadka mi się zdaje, znajomych czy, czy rodzinę. Bo też nie mam za bardzo czasu, żeby gdzieś tam latać po klubach. Miałem kiedyś, ale teraz już niestety inaczej to wygląda. I mówiąc szczerze, sięgam po gry, które zawsze mają tryb solo. Widzę wasze konsternacje na waszych twarzach. No ja jestem, ja jestem. Gdybym mógł ukazać to, w jaki sposób siedzę, to właśnie siedzę na krawędzi fotela. <głos> Łatwo oszukiwać. Zacisnąłem szczękę na, na, na, na, na oparciu dłoni, więc no, czekam już, cóż to za tytuł jest, który grasz w solo i Ale nie, nie gra... Właśnie zbudowałem sobie całą kolekcję gier w tej chwili solo, w które gram. więc oczywiście na, na czele tej kolekcji jest jak, jak był, zawsze jest i będzie. Zwiastkowy prezent już. Lawyent jedną... War on Terror. Nie, nie po powiem w takim razie, Oczywiście, Wojna Narodów, czyli gra cywilizacyjna, ale najbardziej przystępna ze wszystkich, w której jest tryb solo i w którą można grać Nations jest tytuł angielski. Ja grałem w wersję angielską kiedyś, ale teraz wyszła niedawno wersja polska, Rebel to wydał i, i, i sobie nabyłem drogą kupna. Ale oczywiście gry Uwera Zombera, czyli gry maksymalnie optymalizacyjne, ekonomiczne, czyli Ora et Labora i w to właśnie grałem ostatnio i oczywiście wspaniała Agricola, która jest chyba jedną z ale to są wszystko z gry z solo, tak? Nie, no to są gry, w których masz normalnie wariant dla kilku graczy, ale jest też, oprócz tego, jest też wariant solo, tak? Który no właśnie, od... bo o tym mówiłem. Mówimy o takich ludziach, którzy spędzają święta sami. <śmiech> a Chcieliby sobie kupić prezent pod kolinkę. <śmiech> Dokładnie. No to, no to Juliusz właśnie... poleca właśnie. Nations, czyli Wojna, Wojna narodów. narodów. Polski tytuł. E, ora ora czyli tutaj mamy budowanie cywilizacji. Ora et labora, czyli mówi dzisiaj pracuj. Ora et e, tak, e, tytuł łaciński, czyli budujemy klasztor i e, czy opał w zasadzie tak naprawdę, Takie wiesz, tak? I te, e, te imię Róży. Te wioski, które są? Trochę setlersi, tak, trochę to przypomina komputerowych setlerów, ale to jest A, bardzo coś że powiesz właśnie, że jednak stronę, stronę Imię Róży. Że to Agri... Agricola, która jest właśnie grą świetną, tylko że Agricola to jest gra... Nie wiem, czy Piotrze kojarzysz ten tytuł. Tam, znam Pewnie Agricola, znam dobrze, ale no jest... jakoś nie, nie trafiło do mojego serca. No tak, bo to są, to są wszystkie gry, które ja wymieniam, to są gry tak zwane, powiedzmy, eurogry, czyli takie gry, rzeczywiście, w których ten temat jest zazwyczaj gdzieś tam przyszywany albo mało widoczny, bo na przykład Nations jest świetną grą, ale czy tam rzeczywiście masz takie wrażenie, że budujesz cywilizację, czy raczej, że budujesz pionki i zdobywasz pionki, mhm. to jest bardzo abstrakcyjne. Natomiast w Agricoli też, to, to ciekawe, tak? znaczy budujemy sobie tą farmę, rozwijamy sobie to gospodarstwo, ale to nie jest gra, w której się cieszymy pod koniec gry, no fajnie rozwinąłem gospodarstwo, bo to jest tak, jeśli nie masz żadnej świnki, to dostajesz punkty ujemne. Jeśli nie masz żadnej krowy, dostajesz punkty ujemny. Więc generalnie strategia jest taka, żeby maksymalnie się rozwijać, przynajmniej coś mieć z, z, z, każdej, z każdej dziedziny. To yy, jest rewelacyjna gra, jak ktoś chce się po, poczuć ten klimat wiejski. Dokładnie. I ostatnia to, gra... To, to, to I właśnie ostatnia ta gra, gra... Się powinna dać polska wieś, na przykład. albo co? Yy. No. Wiesz co, w dodatek do tej gry Muzeum Czciechanowców, Muzeum Polskiej Wsi yy, było zaangażowane w akcję promocji. Wow. <grywa> yy, tak. Natomiast z no, bardzo fajne muzeum polecam odwiedzić. Yy, nie byłem, ale się wybieram i nie mogę tam trafić jakoś, ale ale to, mam to, już tam... to wystarczy I jako ostatnia gra, nie poczekajcie. I ostatnia gra, o której jeszcze powiem, to jest oczywiście gra wspaniała, to jest Mage Knight. I to jest gra też opty to jest jakby magia i mecz dla dorosłych. A, ehm, ale dla dorosłych poszukać, właśnie sezonowne Mage, Mage Knight. Mage Knight. Ale nie to nie posi... są jest polskie wydanie i też ma tytuł Mage Knight, <grywa> gra planszowa. <grywa> Ale pisane wtedy my, E, J, Nie, normalnie. Pagę, z... knikt. Knikt, aha. Tak. Dobrze, dziękuję Jeriuszu za tę rekomendację. Myślę, że każdy tutaj, kto nie miał przygotowanego planu na to, co mógłby sobie święta kupić, teraz już ma ten plan. Czy wiesz, aż na to. Naj, najlepszą formą spędzania wolnego czasu solo jest oczywiście granie w Xbox One lub PlayStation 4, tak? tak. Czy tam na PC no wszystko. Dobrze, to ja w takim razie zrobię też moją e, świąteczną listę zakupów, ale już bez takiego głębszego omawiania. A i mam film o powstaniu warszawskim. Ja też już go mam w wydaniu. Ale jeszcze filmu, nie obejrzałem, liczbą, a ja już obejrzałem i. Nie przyznać, ja się, nie obejrzałem to porozmawiamy na następnym Spoilers! Spoilers! Nie, nie, nie, Nie podoba mi się nie, zakończenie. Nie, nie, nie, nie. Porozmawiamy za tydzień. Porozmawiamy za tydzień. Dobrze, ja dobrze. Pochodzi o to, że ja jestem trochę zawiedziony e, poziomem e, restauracji jeśli tak można powiedzieć. Restauracji? Restauracji okay. tak. Muzeum Powstania. Natomiast, Restoration. Natomiast, natomiast, to wiesz, to o A ja przeczytałem, ja mam... poczekaj, a ja przeczytałem, słuchajcie, przeczytałem Upadek Gigantów. Mówiłem wam, pewnie Damian, nie przeczytałeś tego świata bez końca ani filarów ziemi. Ja przeczytałem... już... Lud teraz Dukaja, to jest krzyczeczko, to jeszcze okay. te twoje te... No dobra, ale ja już słuchaj przeczytałem pierwszy tom Upadek Gigantów i jestem teraz na 200 stronie, czytam Zima Świata. Upadek Gigantów, mogę tylko powiedzieć, wspaniała książka, mainstreamowa, Ken Follett, można na niego wieszać, że tam pisze, że to jest taki popularny czas i tak dalej, ale, ale naprawdę świetnie pisze, czyta się to jednym tchem. Wspaniała książka, polecam Upadek Gigantów, Ken Follett. Pierwszy Pamiętacie, że kupować przez link referencyjny na stronie fantazbagieria.net e, pomagacie biednym dzieciom. Na przykład mnie, ja jestem takim biednym dziecko. Chore, widzicie, słyszycie, jakie mi głosy. To ty ja ty jeśli jesteś... mogę coś dla przeciwwagi, no, przeciw bo, A po co przeciwwagi, bo już tak gatunkowo właśnie te same takie wybitne rzeczy wymienić. to ja może, jeśli chodzi o filmy, to strefa zrzutu i Pasażer 57. Nie, to no instytucja. proszę Cię. Rewelacja na, na święta. Jeśli chodzi tak o filmy święta. dokumentalne, to jest ten Atari Game Over. Dokument przygotowany przez... przez Microsoft. Microsoft, ale... Aha, prezesie, Zach Pen chyba tak się nazywa, nie? Ten gościu Pencil? Co się dzieje? No, ale to jest, to jest człowiek, który przygotował, jakby wyreżyserować, to można powiedzieć. Tak? I to jest rewelacja. Ale, ale podkreślmy jeszcze raz, że to Microsoft wyprodukował. Tak, tak. Bo to nawiązuje oczywiście do tego, tego słynnego wykopaliska. śmieć wykopaliska, gdzie znaleźli zakopane, porzucone gry e Tak, Ale chodzi o to, że ten, ten film, on trwa godzinę i on wcale nie traktuje w większości o tym, o tym kopalni śmieci. To jest. To jest bardzo interesujący film o, o, o, pewnej, o pewnej kulturze, yy, która wokół tego, tego, nie wiem, gier wideo się wytworzyła, ale nie od strony graczy, tylko bardziej od strony właśnie yy, ludzi zaangażowanych w tworzenie, wiesz, w korporacji i tak dalej. Wypowiedzi różnych ludzi, no są takie, że czasami yy, nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że... A to jest film tak, tak, tak. No. za darmo do obejrzenia, gdzieś online? No, jeżeli jesteś, masz Xbox Video, to chyba tak. Tak, że wystarczy, że wejdziesz, ja kiedyś nawet wrzucałem linka do, do, do tej strony, że wystarczy mieć nawet zwykłego live'a, nie trzeba mieć Golda, żeby to można było obejrzeć i, i, i... naprawdę rewelacja. To jest godzina świetnie przygotowanego filmu dokumentalnego. A, no co to graczy. obejrzę sobie. Tak. No, mhm. A do, do czytania to tylko powiem, że wyszło no, no, w końcu wyszedł nowy numer e, magazynu Coś na progu, do pobrania za darmo. E... Nowe wydanie Lokomotywy ja. Tak, ale coś na progu jest świetnym magazynem dla, dla, dla fanów, nie wiem, fantastyki, horroru, kryminału, y, tak zwanej Palpy. Bo bo kat, tym, tym chłopaki się zajmują. Palpy? No, Palpy. Ethan Carter. Weird Fiction. Ethan tak Carter? Ethan Carter chciałby się znaleźć w coś na progu. A znalazł się? Ethan Carter? Vanishing of Itan Carter, bo to też miało być teoretycznie weird fiction. A, no nie, nie, nie, to tak, albo, przepraszam, a ty nawiązujesz od tego gatunku, tak, właśnie to jest to, pal, pal, weird a, fiction. Z Damian, jak ty za nim skojarzysz coś? Tam. Nie, bo ja, ja jak Piotek powiedział i ten Carter, to mi się skojarzyło Jason Hunt i wiesz. No, dokładnie, stary, jasne. I, i po prostu... Nie, nie, nie wiedziałem po prostu do jakiej marki nowej, do jakiego rebrandu. To Piotrek jest popularne nawiązuje. słowo ostatnio. Tak, więc... Aha. i na koniec, zanim się pożegnamy e, już ale miałeś odczytać zaczął. jakieś komentarze wspaniałe tych naszych użytkowników nie i... ma czasu dzisiaj na to, naprawdę ale nie ma czasu na czytanie komentarzy? nie, to zrobimy z... jeszcze mam nadzieję, na że będą się czas? nagrać przed świętami odcinek, co wy na to ale w tym momencie naprawdę nie mam I, czasu I i tylko chcę da, powiedzieć, do, że do, już na naszej tło, stronie żeby było muzyczne Tak, na naszej stronie pojawi się e, link do plebiscytu na grę roku, na śmierdziuszka roku i ewentualnie jakieś wydarzenie roku. Ci, którzy brali udział w, tym, w ankiecie y, w poprzednich latach, wiedzą o co chodzi. zbieramy 10 datę zmienił. Reszta jest taka sama. Słucham? Damien tylko datę zmienił w tym. Nie, dodałem właśnie jedną, jedną pozycję do ankiecie. ankiety w roku. Właśnie ze względu na, na, na takie wyjątkowe wydarzenia, typu y, reaktywacja Secret Service. Nie, o tak dalej. Nie, małe zmieniło rodzyneczka, tylko. Nie, bo chodzi o to, że generalnie Myślę, że cała Kieta koncentrowała się na grach, tak? Że wybieramy gry, które uważamy za, za najlepsze w danym roku, później wymieramy grę, która jest największym rozczarowaniem, a na koniec to no, było tylko, wiesz, dziękuję, do widzenia, nie? że już nie musiałeś nic zrobić. A teraz dodałem tą opcję, że możesz napisać, czy jest coś, co cię rozczarowało, wkurzyło, a może na przykład pozytywnie zaskoczyło. Jak na przykład Juliusza, Xbox One i opcja wyłączania konsoli y w Standby to się chyba dokłada. Tak, tak, zwany standby, więc no, są takie drobne rzeczy, które cieszę, i na pewno jeśli już uh, wpiszę to w tym, to będę wiedział, że to od niego. Nie musi się nadpisywać. Ale drobne rzeczy. Bo że tylko Juliusz o tym mówi. O czym? Tej Nigdzie nie. o tym nie usłyszeliśmy. Standby? Nieprawda. Tak. Ja myślę, że jest wielu użytkowników, i kiedyś na przykład, jak wszedłem na Facebooka, na którego nie wchodzę, ale specjalnie to mówię, bo oddam mnie Bywam. prosił, więc wszedłem na Facebooka, żeby. Zobaczyć co się dzieje na tej Fantasmagerii i tam było napisane coś tam, czy ktoś kupi coś tam na Xboxa, czy na PlayStation 4. I tam dwóch niedobitków napisało PlayStation 4, a reszta było 50 komentarzy, że kupią na Xboxa One i to byli użytkownicy Fantasmagierii tak. Więc mówiąc szczerze. Xbox one kupią Częstochowa, Xbox one kupię Katowice, Xbox one kupię Milanówek. No więc, no więc stary, no no. Umówmy się. się, no. Umówmy się. No. Jeśli chodzi o komentarze, to. I już wspomniał o tym, że po prostu e, bardzo, bardzo byśmy chcieli, żebyście częściej e, brali udział w dyskusjach pod odcinkiem. Juriusz e, na, na przykład ostatnio mi pisał na, na tym na Facebooku, że nie ma komentarzy, że co on zrobi. On nie wie za bardzo, jak tak ja się upić z tego powodu. Tak, więc e, mam nadzieję, że e, będziecie dbać o nasze zdrowie i, i e, częściej będziecie udzielali się e, w piszcie Nasz, po prostu cokolwiek w tych komentarzach żeby tam jest, coś było nie. żeby tam było po prostu nie wiem jakieś, że ja wchodzę na przykład jak Damian mówi słuchaj jutro będzie rano podcast I ja sobie wejdę w południa a tam 40 komentarzy Kocham super, Chcę żyć, Przedam kiedy prakty. nagrywamy kolejny odcinek właśnie, Juliusz to jest właśnie człowiek, go napędza w życiu tylko jedno chęć czytania opinii o sobie nieprawda, ja też chętnie poczytam opinię o tobie no to będziemy sobie pisać na facebooku, co sobie myślimy o sobie e, dziękuję jeszcze raz chłopaki Eee, dziękuję Pieckowi, dziękuję Juliuszowi. Ja również dziękuję bardzo serdecznie ja i pozdrawiam dziękuję wszystkich dziękuję. i życzę dziękuję. słuchaczom wesołych świąt, bo już nie będzie odcinku do świąt chyba. Będzie to świąt odcinek, przecież mówił. Będzie? No bo święta wypadają w tym roku 24, no, więc. Zmiany. No więc ja myślę, jest. że. 22... Jak się uda, to się zbierzemy. Ja zbierzemy się znam, ja znam jak szlapy. się kończą, zawsze to jak się uda, więc słuchacze, wesołych jest. świąt. Właśnie, a, a widzisz 23. Bo, Zanim, zanim Ber... Bernardzie, zanim Juliuszu się pojawiłeś. Już mieliśmy z Piotkiem nagrywać spoilercast The Last of Us, no ale trochę nam pokrzyżywałeś plany. To się pojawi w następnym odcinku, tym co? przedświątecznym. Spoiler, Plus będzie recenzja filmu wydanego na DVD, Postanie Warszawskie. Pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. Polski kandydat do Oscara. Kapuściński non-fiction? Nie, nie. Ale ubawiam się, że jest jedna rzecz, o której nie będziemy mogli wspomnieć. Jak zobaczysz, prawda, jak spojrzysz na okładkę z tyłu, to będziesz wiedział o co chodzi. To zaraz pójdę do pokoju i wezmę tą płytę. Pamiętajcie www.fantasmageria.net, www. www. www. www. www. www. www. Facebook, e, Twitter. Podcast.fantasmageria. Moja wielka prośba. Fantasmageria.net, tam... łamane przez Spółdzielnia. Spółdzielnia. Brakuje nam... E... kubilecik. Brakuje nam sześć, pięciu głosów, nie, pięciu, pięciu fanów do tego, żeby mieć 600 lajków na, na fanpage'u, więc. A czy nie uważacie, że po tej akcji Secret Service na koniec nie powinna ta akcja się zmienić, na no, Polak jednak nie potrafi. Nie, Polak, .pl. No, no, tak. Polak No tak, ja powiedziałem bardziej pesymistycznie. Dobranoc. Dzięki. Do usłyszenia.